Szanowne koleżanki i koledzy Nie chciałbym, żeby ten wykład Czy takie wstęp, prezentacja Żeby ona zajęła za dużo czasu W sensie jakiegoś tłumaczenia teorii Koncepcji współczesnej filozofii rosyjskiej Wiemy, że nie da się w 20 minut Przedstawić teorii względności Einsteina Ktoś próbował? No chyba nie Nawet sam Einstein, gdyby tu był, miałby z tym problem a ja mam do przedstawienia dwie takie współczesne koncepcje. Jedna jest w ramach teorii, można powiedzieć, w socjologii głębin. I to jest koncepcja Aleksandra Dugina. A druga koncepcja już bliżej związana z nauką. Koncepcja adaptacyjnego widzenia teorii ewolucji. Autorstwa Aleksandra Bołdaczewa. I ciekawe, że oboje ci uczeni, rosyjscy się myśliciele, są prawie w tym samym wieku. Urodzili się w 62 roku, czyli łatwo obliczyć, ile mają lat. Ich koncepcje zyskały na tyle uznanie, że stały się przedmiotem wykładania w, w, na kierunkach nauczania Federacji Rosyjskiej. Tutaj zaprezentuję nawet o stosowny dokument. Ale możecie mi wierzyć, że nie dlatego, że oni są politycznie ustawieni czy, czy tak było trzeba, są to dobre koncepcje. Dlaczego? Dlatego, że współczesna filozofia rosyjska szuka dla siebie miejsca nie albo w jakimś y, współpracy czy w dziedzinie polityki i tu można powiedzieć, że Dugin jest tego przykładem, jakby jedna jego jedna jego strona. Natomiast druga strona Dugina jest czysto naukowa i tak samo jak tego Aleksandra Bołdaczewa szuka, szuka wyjaśnienia złożonych zjawisk współczesnej rzeczywistości w pewnym zborze, jakby oni to powiedzieli, w pewnym takim wspólnym rozumieniu, adaptowaniu tych koncepcji filozoficznych, które, które już na ten moment istnieją, nie tylko filozoficznych, ale w ogóle naukowych. I można je wykorzystać. Czyli gdybyśmy tak mieli zaliczyć do jakiejś kategorii filozofów, to z grubsza mogę powiedzieć, że są trzy takie kategorie. Pierwsza kategoria to są ci, którzy w ogóle zaczęli filozofię. Od nich się zaczęło. I tam bym wymienił Platona, Arystotelesa, no może nawet i Kanta i innych takich, o których się tu uczymy. I to są ci ojcowie założyciele z tymi swoimi grubszymi teoriami. Potem są ci, którzy je wykładają, czyli ci tak zwani dydaktycy. No mamy z nimi na co dzień do czynienia. Oni nie dorzucają nic swojego, co najwyżej ciłają te punkty w ten sposób, żeby korpus filozoficznej wiedzy przyrastał, ale to, co tam przyrasta, to nie jest żadna ogólnie wiedza, bo to się dezaktualizuje i nikt o tym nie będzie pamiętał za kilka lat, za kilkanaście lat, a sto lat w ogóle nikt nie będzie pamiętał. I wreszcie jest trzecia kategoria właśnie tych filozofów w typie tych dwóch, o których tu wcześniej mówiłem, że oni próbują coś stworzyć swojego, ale nie tak od podstaw, tylko właśnie na warsztat biorą już istniejące teorie i koncepcje i łączą, łączą je w takie nowe jakby swoje właśnie, swoje właśnie filozofie. Mają taką swoją autorską filozofię. I ten Dugin właśnie i Bołdaczew. I to jest ciekawe, że oni właśnie w Rosji mogą mieć taką swoją autorską filozofię, że nikt się tam temu nie dziwi ogólnie, że jest to przyjęte. U nas byłby problem, żeby ktoś powiedział, że sam stworzył systemat filozoficzny? Jak to? Wy powiedzieli. I zaraz by się naraził na śmieszność. Lepiej, żeby wykładał coś, co już wcześniej było stworzone, wtedy ma pracę pewną, pensję wypłacaną co miesiąc, jest podczepiony pod jakiegoś najlepiej nieżyjącego już filozofa i jak taki tłusty czerw żywi się tym filozofem przez długie lata utrzymując też siebie, rodzinę, dzieci i tak dalej. I publikując od czasu do czasu właśnie poprzez te zbieranie punktu. I to jest norma, praktyka, która jest u nas powszechna, z tym, że ona nic nowego nie wnosi. Natomiast Rosjanie się jakby nie boją. Nie boją się wstąpać po grząskim gruncie tworzenia jakichś swoich konstruktów. I weźmy na początek tego tutaj... Dugina Aleksandra Dugina Ja go tu wyświetlę, może jakoś, właśnie zaraz się pokażę. Jeden i drugi. O, to jest właśnie Aleksander Dugi On się tam będzie pojawiał co jakiś czas. A to jest Aleksander Bołdaczew. Proszę Aleksander Dugi A drugi? Aleksander Bołdaczew. Bołdaczew. Bołdaczew, tak. Aleksander Bołdaczew, bo oni tak akcentują na ostatnią sylabę. Aleksander Bołdaczew. A to jest Aleksander Dugin, ten kogo tu widzimy. I ten Aleksander Dugin, filozof urodzony w 1962 roku, on ma jakby dwie twarze. On, on jest współczesnym rosyjskim Heideggerem. To znaczy, że poszedł na współpracę nazwijmy to systemem politycznym współczesnej Rosji I, i co? i jego podręczniki są oficjalnymi podręcznikami na akademiach wojskowych ale to jest jego tylko jedna strona, to, że on jest tym geopolitykiem, euroazjatą, narodowo-bolszewickim działaczem różnych partii narodowo-bolszewickim tak, u nich taka partia narodowo-bolszewicka, ale jeszcze z lat 90. On jest tam nie takim zwykłym działaczem, takim bym powiedział szeregowym. On jest tym, który wymyśla ideę, który jest tym guru, nazwijmy to, politycznym. I w związku z tym jest bardzo szanowany, a te dzieła, które stworzył są dosyć szerokie, bo on od początku miał smykałkę do tego, żeby propagować swoje idee w odpowiedni sposób za pośrednictwem tych środków przekazu. Stworzył serię portali, z których najważniejsze to jest właśnie Euro, Euroazja TV. Ja tu może pokażę ten, ten portal Euroazja TV, na którym znajduje się mnóstwo takich... Jego wykładów, nazwijmy to wykładów, które on w ciągu 10 lat, bo to 2005 roku, to jest ten główny portal. Zauważmy, że już od 2014 roku tutaj nie przyrasta tych wykładów. To jest charakterystyczna rzecz. Dlaczego? Bo w 2014 roku wybuchł ten konflikt z Ukrainą. On się opowiedział dosyć jednoznacznie po jednej ze stron. Wprost nawet wykrzykiwał w internecie, żeby tych Ukraińców zabijać, tak. no to się nie spodobało władzy uczelnianej, akademickiej, ani studentom i został z tego Uniwersytetu dosyć prestiżowego, bo to jest moskiewski MGU, jako kierownik katedry socjologii, tam funkcjonował, został zwolniony. To zwolnienie tutaj zresztą też się pojawia na tych slajdach. Natomiast wcześniej jeszcze, jak był tym kierownikiem katedry i wykładowcą, to proszę popatrzeć, ile miał w serii wykładów. Pierwsze są tutaj, serie, a ostatnie tu. Tutaj. I tu jest seria, która się nazywa Filozofia polityki. Potem jest filozofia i socjologia, filozofia Gendera, po angielsku etnofilozofia, geopolityka i międzynarodowe stosunki w 2013 roku. Geopolityka Rosji seminaria geopolityka Rosji znowu socjologia międzynarodowych stosunków ale najciekawsze według mnie to jedno z pierwszych, które są takie stricte naukowe to są kursy z etnosocjologii oraz z socjologii wyobraźni to jest ten kurs, dwa nawet są takie kursy ze socjologii strukturalnej, weźmy sobie na przykład ten kurs z socjologii wyobraźni jak to wygląda? To jest adaptowanie teorii, yy, która się zaczęła jeszcze w momencie, kiedy w XIX wieku filozofowie zorientowali się, że ten postęp i modernizacja prowadzi jakoś donikąd i powstała taka osobna kategoria filozofów podejrzenia. Do nich należał m.in. Nietzsche, Marx, Freud, filozofowie podejrzenia. Czyli oni podejrzewali, że coś jest nie tak z tym, z tym postępem i postanowili metodami, przynajmniej jeśli chodzi o Freuda i to metodami naukowymi wejść jakby do głębi ludzkiej świadomości. Jego uczniem był Jung, a z kolei uczniem Junga był, był Gilbert Durand. A można powiedzieć, że w pewnym sensie uczniem Duranda był właśnie Dugi. I, I to jest ten kurs tej socjologii Strukturalnej. No weźmy sobie na przykład jakąś taką jedną z lekcji i zobaczmy, jak on ją prowadzi. Tak dla ciekawości chociaż zobaczyć, jak to wygląda. To usłyszycie głos autentycznego profesora, któremu zależy na tym, żeby przekaz wiedzy był konkretny, żeby ten student coś z tego miał. Antropologiczne struktury wyobrażenia będzie wyjaśniał. Na ten temat Bugin napisał książkę. Zresztą tak często robił, że, że z wykładów powstawała książka. No on dopiero wchodzi w temat tej filozofii Gilberta Durana, ale jest do niej świetnie przygotowany. A dalej, się na że się na to każdego jest filozofii z Wyjaśnia tutaj na samym początku, z czego się wzięła filozofia? Jak ta filozofia się narodziła z mitu? Że filozofia była jakby myśleniem racjonalnym, była tym logosem, który to logos pojawił się. I to jest ciekawe, w jaki sposób się logos pojawił u ludzi pojawił się w momencie i później posługuje się nawet innymi jakby tu koncepcjami m.in. Lwa Gumilowa, też Rosjanina, też myśliciela w momencie, kiedy nastąpił taki singularny efekt pasjonarności. O czym to, co to w ogóle jest? Otóż to jest związane z pewnymi kategoriami, z pewnymi konkretnymi ludźmi, z pewnymi radykalnymi subiektami. Unii się pojawił, ten logos jako Przebłysk pewnej władzy, którą mogliby mieć nad, no nad gromadą, bo wtedy jeszcze ludzie byli gromadą, nie byli społeczeństwem. Społeczeństwo się dopiero rodziło no i dlatego nie u wszystkich się ten logos pojawił i nie w tym samym momencie, ale był to pewien efekt jakby indywidualnej radykalizacji, ten, ten logos, przełamania tego mitu, w tym sensie przejścia jakby na drugą stronę. Niemniej według Dugina, który posługuje się tutaj właśnie tą antropologiczną strukturą wyobraźni Gilberta Durana, strukturą logosu dalej jest mit. Strukturą logosu jest mit. I możemy to zauważyć na każdym kroku. We współczesnym społeczeństwie nie można powiedzieć, że ono nie jest schierarchizowane. Jak najbardziej jest hierarchizowane. Sam tutaj Instytut Filozofii to jest hierarchia, od studenta aż po dyrektora. I tak samo jest nauczenie. i wszędzie mamy do czynienia z hierarchią, ze świętym porządkiem i archos, więc ta hierarchia się wzięła z mitu, że musi być jakiś porządek, że mit był tym pierwszym sposobem i płaszczyzną komunikowania się między ludźmi, tym takim językiem, który obowiązywał, który wszyscy rozumieli bez słów, ogólnie mówiąc, bo oni byli w tym micie zanurzeni w takiej przestrzeni mitologicznej i to to poświęcone jest 12 wykładów. Ale to nie były pierwsze wykłady, bo tutaj mamy wcześniej jeszcze jedną serię poświęconą temu, temu tematowi strukturalnej socjologii, gdzie próbuje połączyć te, nazwijmy to, no niech będzie socjologia władzy, socjologia etnosa, socjologia politycznych idei, socjalna antropologia, Socjum jako przestrzenne zjawisko, socjum w historii i czas jako socjalny konstrukt i obiekt badania strukturalnej socjologii. Strukturalna socjologia jako metoda. Strukturalna socjologia jest dla drugina bardzo ważna, dlatego że wszystkie te tabelki, które wam tu dałem, a są z nim związane, to one jakby wynikają z tej strukturalnej socjologii. Co to znaczy? To znaczy, że on jako socjolog nie podchodzi do współczesności, czyli do jakiegoś przeszłego tematu historycznego na zasadzie kompletowania sobie różnych zjawisk, jakby takiego znajdowania powierzchniowych efektów, badania tego od strony, co się tam wtedy zdarzyło i, i, i jakby robienia jakiejś ewidencji tych, tych właśnie wydarzeń. Tylko on szuka jakiejś metody, którą by mógł zastosować tak dla społeczeństwa pierwotnego, jak i dla feudalnego, jak i dla tego moderny, jak i dla postmoderny. Dlatego trzy takie, bym powiedział, paradygmaty są u niego najważniejsze w tej metodzie strukturalnej. Wydał książkę na ten temat, to jest właśnie postfilozofia książka Dugina na temat tych paradygmatów i tej metody strukturalnej, paradygmatycznej, że mamy premoderne, moderne i postmoderne. I one się charakteryzują różnymi cechami, no to jest opisane na 500 stronach, więc z yy, tego się nie da tak szybko streścić. Niemniej tą metodą strukturalną można wtedy badać i współczesne, i poprzednie zjawiska, nie bojąc się, że się coś jakby, czegoś się nie... nie nie, nie, osiągnie, nie osiągnie, nie znajdzie się jakiegoś, jakiejś prawdy, się do niej się nie dotrze. Ponieważ ta metoda strukturalna, ona zapewnia tą jakby porównawczość tych, tych historycznych okresów. No na przykład główną taką tu metodą, znaczy techniką w tej metodzie strukturalnej to jest widzenie struktury społeczeństwa, która to struktura społeczeństwa, ona była... Taka sama w społeczeństwie pierwotnym, feudalnym, w społeczeństwie modernym, jak i postmodernym. Ktoś powie, jak to? Taka sama. No przecież ludzie byli różni. Tam byli szamani, a tu mamy papieża. To, to, to nie było to samo. Owszem, dla Dugina to było to samo, ponieważ w tym, w ta struktura obejmowała trzy, cztery takie grupy w ramach społeczeństwa. Grupy władzy, Prestiżu, bogactwa i wykształcenia. I każde społeczeństwo można badać, analizując tylko te cztery grupy: władzy, prestiżu, bogactwa i wykształcenia. Ale to się bada w ten sposób. Ja tu może narysuję, to po drugim tak podchodził do tablicy i właśnie w tym momencie to rysował: że mamy dwie takie osie. Tu mamy oś klas społecznych, a tu mamy oś tych grup. I on wywisztowywał cztery takie właśnie grupy, z tym, że miejsce poszczególnych jednostek mogą być różne. Poszły w tych grupach, Ktoś być tutaj, na samym dole, studenci są gdzie? No, w wykształceniu są na samym dole, prawda? W prestiżu może trochę wyżej, bo student to zawsze student. Władzy też nie mają dużo. A o bogactwo to już zależy od rodziców, więc tu nie będę wisał, bo to wiadomo, że może być tu, ale może być też tu. Różni są studenci. I czy to było społeczeństwo pierwotne, gdzie też można pod, pod wykształcenia, w sensie wykształcenia magicznego, jakiegoś mistycznego wykształcenia, czy nawet w społeczeństwie feudalnym to łatwiej było zobaczyć, kto miał władzę, a kto miał wykształcenie. Wykształcenie mieli mnici i oni byli na, na górnych piętrach. Ale z kolei władzę mieli, miała arystokracja, seudałowie i ci z kolei mieli władzę taką, nazwijmy to militarną. Bogactwo też do nich należało, ale to się zmieniało. Bo potem bogactwo przeszło w ręce kupców, fabrykantów i tak dalej. A teraz pytanie, kto dzisiaj ma władzę, kto dzisiaj rządzi? I czy też by nie można było stworzyć takich właśnie, takiej struktury? I tą strukturą tych czterech grup społecznych i klas, niższej, średniej i wyższej, bo tutaj można tak to powiedzieć, że są trzy klasy społeczne, Chociaż też i są podklasy i podgrupy, jest taka niższa klasa średnia, jest wyższa klasa średnia, więc tą strukturą można badać każde społeczeństwo. I dam Wam taki przykład śniadania. U Lugina jest to jeden ze sztandarowych jego przykładów, że w strukturalnej w socjologii śniadanie zawsze będzie śniadanie. Czy to było śniadanie w społeczeństwie pierwotnym, czy feudalnym, czy teraz w postmodernistycznym, to to będzie śniadanie które można badać w sensie struktury, jakby relacji z innymi, z faktami społecznymi, bo on się tu posługuje taką socjologią z klasyczną Moską. Natomiast ci współcześni socjologowie systemowcy, to oni mogą w ogóle powiedzieć, że nie ma śniadania. To, to przychodzą i mogą inaczej to nazwać. To, to Dla nich śniadanie może się zupełnie inaczej nazywać. Oni sobie wymyślają swoje nazwy. Przez to mamy te nazwy tego społeczeństwa postnowoczesnego, płynnego społeczeństwa. Jeszcze tam mnóstwo tych społeczeństw, tych nazw jest, które w sumie nic nie wprowadzają jakiejś konkretnej wiedzy, ponieważ nie dają nam możliwości porównania tego, co jest dzisiaj z tym, co było kiedyś, ani nawet takiej ekstrapolacji, co będzie w przyszłości. Bo tą wiedzą strukturalną, jak się posłużyć, to można przewidzieć, co, co może być w przyszłości. I tutaj nieraz długim się ją tutaj tą wiedzą Posługuje w tych swoich wykładach. On tu później przechodzi bardziej do polityki, do geopolityki, nawet do polityki genderowej, która jest, czyli czy do socjologii genderu, która jest taka dosyć ciekawa i współczesna, do, w ogóle do filozofii postmodernej. Także jest to rasowy filozof których naprawdę zgromadził pewną wiedzę z innych dziedzin nauki, głównie z antropologii i socjologii i nie waha się jej zastosować w filozofii w ten sposób, żeby właśnie przedstawić to studentom w formie wykładów, później napisać książki. U niego to jest jakby konkretna rzecz. Jeżeli mam serię wykładów na temat postmoderny, to mogę się spodziewać, że będzie książka z tego zaraz po tych wykładach, one są jesienne, to już w następnym roku może być książka. To jest jakby efekt tego przygotowania się do wykładów. To jest normalna sprawa tam. Dlatego tych książek od czasu, kiedy, kiedy właśnie zaczął wykładać jest dosyć sporo i pojawiają się nowe, bo jak znowu nie wykłada od 2014 roku, to pisze książki na temat logosu. I tych książek o logosie już jest ponad 10. Różnych logos Niemiec, logos Anglii, logos Europy Zachodniej, logos Iranu, tego typu właśnie książki posługując się, bo pisząc o Logosie cały czas się posługuje tą wiedzą z tej socjologii głębi trochę wiedzą geopolityczną też no i oczywiście z filozofii którą tu napisał o tych paradygmatach z tej, tej postfilozofii łączy to, zastosowuje do konkretnego obszaru, potem się przenosi na nowy obszar na kolejny i tak dalej w ten sposób też może komentować bieżące wydarzenia typu yy, szczególnie na zachodzie typu tego degeneracji, jak on to nazywa cywilizacji zachodniej i wyjaśniać je nie tylko na poziomie nazwijmy to gazetowo-publicystycznym, tylko schodzić właśnie na ten poziom istotowy. Ale to już byśmy tu analizowali Dugina po części jako geopolityka. I to tyle co, ch co, co chciałem na temat Dugina powiedzieć na, na początku, bo tam potem może jeszcze być pytania. Tutaj wam zaprezentuję drugiego z filozofów, filozofa Aleksandra Bołdaczewa. On o tyle się różni od tego Dugina, że tutaj filozofię uprawia jakby o filozofię nauki. Na jego, nie powiem, że portalu, ale na jego zakładce w portalu filozoficzny szturm to jest taki portal w Petersburgu, dosyć mocny, ogólnie mówiąc. Jest, można bardzo mocny, bo na tym portalu jest powyżej setki filozofów i każdy z nich też ma po kilkadziesiąt wykładów, więc można sobie obliczyć, ile tego tam w ogóle jest, tych wykładów. Weźmy tutaj jakiś wykład z 2013 roku solipsyzm przeciwko realizmowi. Tu wybrałem go dlatego, że na tym wykładzie się dzieją różne rzeczy. E, ciekawe. Bo, bo zobaczymy jak tam Rosjanie dyskutują ze sobą przez chwilę. E, on akurat nie jest filozofem z wykształcenia. E, Bołdaczew jest inżynierem, członkiem... Tak, futurologicznego towarzystwa, ale jest uznawany za filozofa, nawet bym powiedział bardzo uznawany. I jego nazwiemy to jego koncepcja znalazła się, tak już tu powiedziałem, w, to jest portal, to jest z portala tego jego oficjalnego taki fragment, na którym zamieścił i moją informację, którą mu przesłałem w ubiegłym roku, w czerwcu, że na filozofii w, w konferencji Filozofia w Górach była prezentowana jego <śmiech> filozofia. A ja może zacytuję. Połócił pismo, ja radzę opścić wam, że na naucznej konferencji Filozofia w Górach, która została z 22 20, 20 maja 2016 roku, była pierwszy raz w Polsce przedstawiona temporalna ontologia. No to ja im to wysłałem i tutaj było trochę slajdów z tego i to jest na jego, na jego oficjalnym portalu. W ten sposób zabezpieczyłem się na okoliczność, gdyby ktoś chciał kiedyś twierdzić, że on pierwszy zaprezentował filozofię temporalną w Polsce, to już jest dowód na to, że to jednak ja to zrobiłem. I teraz pytanie dlaczego to zrobiłem? Proszę bardzo, jest to oficjalny dokument z Ministerstwa Nauki Rosyjskiej Federacji na którym określa się zasady programowe na kierunku teoria ewolucji. I tutaj, proszę bardzo, zaraz zobaczymy i jest napisane koncepcja adaptacyjnej nowacji Aleksandra Bołdaczewa. Koncepcja tej adaptacyjnej nowacji Aleksandra Bołdaczewa, jest, dotyczy teorii ewolucji, która to teoria ewolucji jest już w zasadzie akceptowana przez wszystkich. To nie jest taka teoria, jak niektóre teorie, że one się mogą zdarzyć, mogą się nie zdarzyć. To jest teoria, która jest akceptowana. Niemniej nie jest to teoria w rozumieniu klasycznej, tej pierwszej lamarkowskiej teorii ewolucji, ani nawet teorii darwinowskiej. Ponieważ jest to się już mówi syntetyczna teoria ewolucji, syntetyczna ponieważ uzupełnia ten, tą selekcję naturalną darwinowską o element genetyczny, o te tak zwane mutacje. I w skrócie, jeżeli ktoś się tym nie interesował, to tylko powiem, że te właśnie mutacje są tym źródłem zmian, mają być zresztą źródłem wszelkich zmian powodujących ewolucję. Z tym się nie zgadza Bołdaczew, i jego koncepcja jest radykalnie inna jeśli chodzi o teorię ewolucji ewolucja ma oczywiście ma miejsce ale długie okresy gdzie się nic nie działo w ewolucji są nagle przetykane takimi krótkimi okresami gdzie pojawia się mnóstwo jakichś nowych morfologicznych form skąd się to bierze? Według Bołdaczewa bierze się to pewnej złożoności całego systemu tak bym to w skrócie powiedział, złożoności że ta złożoność musi być wypracowana niejako na poprzednich okresach i nagle ta złożoność eksploduje w pewnym momencie właśnie takimi nowacjami, jak on to nazywa. On to porównuje do techniki. Kiedy był taki okres w rozwoju techniki w naszej cywilizacji, to było pod koniec XIX i na początku XX wieku, że nagle, ni stąd, ni zowąd, trzy takie wynalazki radiowe pojawiły się w trzech różnych miejscach. Marconi, Popow i Tesla wynaleźli radio, ni stąd, ni zowąd. Ale oni by tego nie zrobili, gdyby wcześniej nie było e, wynalazków Maxwella, równania, gdyby nie, nie było e, tego e, Pratzfelca, tego badacza angielskiego, który się w ogóle zajmował elektrycznością. Faradaya. Faradaya, właśnie jednego z pierwszych, to by to nie nastąpiło. Musiała się jakaś złożoność wytworzyć. I podobnie on w ewolucji biologicznej taką złożoność widzi. Proszę popatrzeć na ostatnią tabelę, którą tutaj Wam przedstawiłem. Jest to taka tutaj moje złożenie koncepcji Bołdaczewa, dosyć syntetyczne. Widać, że idzie to od kierunku atomu na samym dole poprzez, i to jest poziom fizyczny, który wszyscy mamy w sobie. To jest atom, poziom atomowy. Potem mamy poziom chemiczny, ale na tym poziomie nie pojawia się życie komórkowe. Życie komórkowe dopiero pojawia się na poziomie międzybiologicznym a chemicznym. I komórka jest tym podstawowym elementem, tym nosicielem tego, tego życia komórkowego, tak jak człowiek jest nosicielem życia społecznego. I dalej, jakbyśmy przyszli posie... do góry, to mamy rozum, ale rozum to jeszcze nie znaczy, że potrafimy myśleć. Dopiero Poziom psychiczny wraz ze społecznym formatuje człowieka jako osobę myślącą. Sam rozum jeszcze nie tworzy osoby myślącej. Znamy przecież przypadki, kiedy dzieci wychowywały się w warunkach odosobnienia społecznego i potem, kiedy już nawet zetknęły się ze społeczeństwem w wieku 10 czy 12 lat, już nie miały szans nawiązania kontaktu z powrotem jakby, Osiągnięcia tej pełni, yy, yy, można powiedzieć, myśli, którą, którą człowiek w społeczeństwie posiada. Już były jakby na niższym poziomie yy, yy, myślenia, ale miały przecież rozum. Dalej idąc mamy infosferę, czyli społeczeństwo informacyjne typu pierwszego, ztechnicyzowane, ale jeszcze nie wykorzystujące informacji do polepszenia sobie życia. Myśmy informacje mieli od zawsze, społeczeństwo było zawsze wyposażone informacji, czy to była informacja papierowa, czy informacja elektroniczna, ale czy dzięki tej informacji żyło się lepiej? Czy jest jakiś postęp w stosunku do tego, co było tysiąc lat temu? Czy nie ma wojen dzisiaj? Czy, czy nie ma ludzi umierających z głodu albo bez wody pozostających? No nie jest tak. Mimo, że dysponujemy informacją, gdzie jest woda, gdzie są jakieś zasoby, to nie potrafimy tego zabezpieczyć w sensie globalnym. I to będzie mogło zrobić dopiero społeczeństwo informacyjne typu drugiego, które będzie wyposażone w kolektywny umysł, intelekt, który to intelekt będzie ludziom pomagał w, w zagospodarowaniu ziemi i kosmosu. Dlatego mówię o tym, bo Bołdaczew jest pewnego rodzaju fu futurologiem. I to był taki wstęp właśnie do, do tego co, co być może nastąpi, czyli do jakiejś dyskusji. Tak, Do jakiejś dyskusji, która to dyskusja, no rzeczywiście mogłaby tu, mógłbym odpowiedzieć na jakieś pytania, ale chciałem stworzyć atmosferę pewnego rodzaju zainteresowania tymi, tymi postaciami, czyli Bołdaczewem i, i Duginem którzy próbują stworzyć własne koncepcje. Jeden na polu nauki, aczkolwiek też interesuje się takim tematem jak czas. Jest to w ogóle bardzo istotny temat, czy go badamy od strony naukowej, czy od strony społecznej. I drugi właśnie drugi, który bada go od strony społecznej. Ten temat czasu, bo uważa, że właśnie to czas jest i stosunek do czasu tworzy jakby, egzemplifikuje jakby człowieka. Że człowiek może o tym czasie myśleć czy działać w ten sposób w życiu, że eufemizuje go, czyli nie myśli, że jest upływ czasu. Upływ czasu jest równy śmierci. Czyli nie myśli się o czasie, nie myśli się o śmierci. Można się bawić, można kopulować, można tańczyć tango, tango argentyńskie. Wtedy to jest dramatyczny nokturn. To jest już termin z teorii Duranda lub też mistyczny, można wejść w mistykę, w jogę, filozofię wschodu i też nie myśleć o śmierci, lub też można z tą śmiercią walczyć twarzą w twarz, jak walczyli herosi, jak walczyli bohaterowie, antropomorfizowani czasami, walczyli z różnymi dziwadłami, walczyli także ryzykowali własnym życiem, ze strzałat, która idzie prosto w niebo. I nie, ma, I nie ma innego wyjścia, jak, jak tylko tak zrobić. I może wtedy zyskiwali pełnię człowieczeństwa właśnie, że walcząc tym czasem, walcząc w ten sposób ze śmiercią, idąc jakby życiem na granicy życia i śmierci, taką granicą idąc. Więc to jest koncepcja widzenia i przeszłości, i przyszłości przez Dugina i takiej antropologii struktur wyobraźni, właśnie, które pomagają. Bo to, co, to, co się u człowieka rodzi w sensie w archetypów, zestawu archetypów, to, co nim kieruje jako zestaw archetypów, człowiek jest pewnym dynamicznym procesem według Dugina-Duranda. Więc ten zestaw artechetypów, który jakby formatuje człowieka na bardziej typ mistyczny czy dramatyczny albo ten diurniczny, czyli walczący, to przekłada się na zestaw ról społecznych. Tak, na ten Durkheimowski zestaw ról społecznych. Czyli to nie jest tak, że byt społeczny kształtuje świadomość, tak? ale po prostu nie być społeczny kształtuje świadomość, ale to nieświadomość społeczna, to jest takie pojęcie nieświadomość społeczna jungowskie, to ta nieświadomość społeczna kształtuje człowieka i tą świadomość społeczną później w sensie socjum. Zapraszam Was do zainteresowania się filozofią rosyjską, dlatego, że być może oni mają rację. Być może oni mają rację, że my jesteśmy już na równi pochyłej ogólnie jakiegoś demontażu, jakiejś degeneracji faktycznie i ta filozofia, której tyle żeśmy mieli, ta tysiąclecia tej filozofii od Platona począwszy, że one nam na dzisiaj nic nie dają, że one nie są orężem, którym będziemy walczyć z inną cywilizacją, z cywilizacją, która ma swoich bohaterów. Co prawda ci bohaterowie się wysadzają w powietrze razem z naszymi tutaj rodakami, że stosują różne terrorystyczne czasami metody, ale są to dla nich bohaterowie, bo ryzykują życiem. Nie wahają się ryzykować życiem. Natomiast w naszej cywilizacji nie ma bohaterów, którzy by nas obronili. Czy obronią nas prawnicy? No nie. Wypadałoby powiedzieć, że to są bohaterowie, politycy i prawnicy, ale według Dugina politycy to są gastajbajterzy, wynajęci. Wynajęci gastajbajterzy do noszenia jakichś idei, które są projektowane na społeczeństwo, ale oni tych idei nie wymyślają, one gdzieś tam są, ktoś inny to robi, właśnie w typie takiego Dugina znajduje sobie polityków, na dzisiaj jest nim w Rosji wiadomo kto, prawda? No i on tą ideę jakby próbuje re realizować, chroniąc tamtą cywilizację na takiej zasadzie, jak to Dugin tłumaczy, że można powiedzieć, następuje symfonia władzy z religią, prawosławną i ten car współczesny rosyjski, on ma obowiązek uchronić naród i całą Rosję przed tym rozpadem, przed tą degeneracją zgnilizną Zachodu, ma pełne prawo stosować wszystkie środki. Jego się w ogóle nie ocenia moralnie w tym sensie. W ogóle się nie ocenia moralnie, bo wszystko co robi jest święte. Po prostu ma obowiązek powstrzymać tego antychrysta, który gdzieś się zagnieździł na Zachodzie i i trzeba z nim, z nim walczyć. Stąd się może bierze ta Syria, stąd się tam biorą inne rzeczy, że to tak nas Rosjanie oceniają, że my jesteśmy, my po prostu oni nie będą walczyć z inną cywilizacją o wolności i prawa takie, żeby prostytutki mogły się sprzedawać na ulicy. Po prostu to jest ogólnie mówiąc w tamtych realiach niemożliwe, natomiast w naszych jak najbardziej, bo mamy gendelizm, mamy feminizm, musimy wszystkich bronić. Ale ta cywilizacja, ona jest sprzeczna z naturą, w tej postaci postmodernistycznej. Jest sprzeczna z naturą i ta postmoderna, której jest w sumie niewiele, bo złoty miliard Zachodu mieści się w Europie, a w tym miliardzie 10% to są ci, którzy najbardziej krzyczą, ci LGBT, lila, lila i właśnie inni, to oni by chcieli dokonywać takich zmian, zmian konwencji społecznych ze, ze społecznych na indywidualne i przymuszać nas do, do tego. Tamtego nie ma w Rosji i ci Rosjanie, którzy jakby patrzą filozoficznie na to, co się dzieje w Europie, no mają swoje argumenty. Nie, nie powiem, że nie mają. Mają swoje argumenty. Może metody stosują i argumentację nie taką, bo w tym yy, Wojna z bratnimi narodami słowiańskimi, w tym narodem ukraińskim, czyli wojna bratobójcza, to nie jest dobrą metodą i bym powiedział, że to ona nie daje legitymacji moralnej do tego, ale ogólnie coś w tym jest, że ten rozpad następuje. Tej cywilizacji zachodniej, i oni, jako ten trzeci Rzym, no, mają w tym momencie pełne prawo do stosowania różnych metod, żeby, żeby uchronić siebie, przynajmniej, a być może i nas też. Tak oni to. No, tak oni to. to jest zapraszam szanowne koleżeństwo do dyskusji. Jak zapraszamy do dyskusji, jakieś pytania. Proszę bardzo. Kolega ja chciałem, padło, a... z Profesora Błogaczewa, to jest koncepcja w sensie temporalności, bo nie, nie rozwinęła się na żadnego A ale tam jest przykład rodziny Kobielów i profesora Woźniczki. On był w konspekcie, teraz tego nie to chciałbym, żeby go troszeczkę... Oczywiście, oczywiście kolego. Jest to ciekawy przykład, bo on się bo ja w ogóle. Ja mam, się ładuje, no bo właśnie stronę, to... powiem wam skąd się to w ogóle wzięło. Otóż tutaj miałem pokazać fragment w ogóle dyskusji, jak, jak, jak wygląda. Taka dyskusja filozoficzna u nich. Więc on się wzięło stąd, że. Paweł, ale Później to Tak. Że się wzięło stąd, że. W filozofii traktuje się podmioty jednakowo. One nie mają swojej indywidualnej tożsamości. Mówi się subiek i subiekt. Jeden subiek równy drugiemu subiektowi. Co najwyżej Kant wymyślił tego subiekta transcendentalnego. Z jakichś tam przyczyn związanych z poznaniem. No i co? No jest subiek transcendentalny jest inny subiekt, czyli podmiot i, i, i co? I jeden podmiot równy drugiemu? No kolega Barton na przykład jest podmiotem i koleżanka też jest podmiotem. I one są dwa równe podmioty. O tej samej złożoności. No, no nie jest tak. Trzeba jakoś patrzeć, że te podmioty mają różną złożoność i teraz jak na to patrzeć? Jak tą złożoność w ogóle liczyć? Jaką tu miarę przyjąć? No i ta temporalność jest dosyć wygodną sposobem określania złożoności, bo ta złożoność wtedy każdego podmiotu jest patrzona jako na złożoność zdarzeń. Zdarzeń, tak jest. Więcej zdarzeń? To więcej, to bardziej złożony podmiot. I te zdarzenia można już liczyć od poziomu fizycznego, no ale nikt tego nie liczy, bo, tu, bo tu mielibyśmy bardzo dużo zdarzeń, miliardy. Prawda? Ale weźmy sobie na poziom społeczny, to już da się policzyć. Na poziomie społecznym, ile kto wchodzi w jakie relacje z innymi podmiotami, wtedy jest bardziej złożony. A w szczególności, jeżeli te relacje, w tych relacjach wykorzystuje swoją wiedzę nominalną, czyli związaną z kategoriami abstrakcyjnymi czyli takimi jak prawo, sprawiedliwość, państwo, prawda i tak dalej. Jeżeli ktoś się posługuje takimi kategoriami przy widzeniu społecznych faktów, to znaczy, że jego złożoność jest dosyć wysoka, prawda? I to będzie wyższa złożoność niż właśnie takiego ślusarza, nazwijmy. To, to jest przykład właśnie wzięty od, od Więc, a, a, Ale tutaj ta cała sfera jest jeszcze jakby do, do, do obrobienia. Ona nie jest za, zamknięta. To, to nie jest jakiś gotowy produkt, więc ja teraz nad tym właśnie pracuję. Jadę tu z kolegą Bartonem na konferencję do Zakopanego, gdzie będę przedstawiał taką koncepcję, swoją własną już, odnośnie zastosowania teorii grafów do analizy temporalnej. Teoria grafów, to tylko w skrócie powiem, że są to takie drzewka, które te drzewka mają swoją złożoność, czyli wysokość. I Jeżeli jedno drzewko się styka z drugim drzewkiem, to już mamy pewną relację. Między innymi możemy to mierzyć. Pewną analizą, taką korespondencyjną, że tu coś dodajemy, tam coś też dodajemy i po obu stronach nam się ma to zgadzać. A co dodajemy? To, co odejmujemy, czyli tą różnicę, którą wytwarza się w tych relacjach między jednym a drugim. To jest taka moja koncepcja, którą będę rozwijał. Niemniej nie jest to łatwe powiedzmy sobie ustalić, początkową nawet złożoność profesora. Weźmy tutaj właśnie, yy, tylko tak pokażę, na moim portalu, który zapraszam do, do, do wejścia na ten portal, e-filozof. E-filozof. Tak. E-filozof. Tak, e-filozof. To jest taki elektroniczny filozof. Zagadnienia filozoficzne. Tak tam parę tekstów umieściłem zapraszam też Was do korzystania z tego bo, bo można yy, wtedy i swoje teksty mogę Wasze teksty też tutaj zamieszczać to jest właśnie przewód Kopernika i trochę tak tutaj yy, zacząłem propagandowo rodzina Kobielów no i profesor Woźniczka i spróbowałem porównać złożoność w pewnym sensie zastosowałem tu też tą teorię Dugina, ponieważ kobielowie są zanurzeni w przestrzeni premoderny. Nie moderny, ja mówię premoderny. A dlaczego? Zobaczcie w tej, w tej tabelce. Proszę bardzo, sakralność, główny paradygmat premoderny. Sakralność. Modlą się przed posiłkiem. Proszę bardzo, koledzy, ręka w górę, kto się modli przed posiłkiem. No dobrze. Kolega zanurzony jest premoderny. Ale oni są zanurzeni bardziej, bo oni mają 5-hektarowe gospodarstwo, dziesięcioosobowa rodzina żyjąca w, w stanie takim naturalnym, czyli w zgodzie z, na, z naturą. Co prawda dwa razy w tygodniu muszą do sklepu po chleb, to wiadomo. Natomiast e, cała reszta jest rzeczywiście taka bym powiedział e, premoderna. No tam można by to analizować, są do tego odpowiednie, odpowiednie działy soc soc socjologii. I wreszcie profesor Woźniczko, który może mówić na każdy temat i znamy jego tu świetne zresztą wykłady czyli on jest już tym nazwijmy to jest tym jest, jest tym reprezentantem który naszego świata który ma potężną wiedzę nominalną, zgromadzoną w, w swojej głowie, potężną. Po prostu yy, yy, wyjaśnianie kategorii to w ogóle sprawia mu przyjemność. Tak jak jednemu pułkownikowi. Pamiętam u dobrego wojaka Szwajka, który właśnie charakteryzował się. Tym się potrafił wyjaśnić wszystko, że co to jest droga, co to jest rzeka, co to jest... Pięknie to tłumaczył. Tylko, że to na prostych, yy, bym powiedział, kategoriach. A tu mamy to zrobione na kategoriach nominalnych, filozoficznych. Czyli to jest właśnie to... Yy, to jest właśnie ten poziom tego subiekta o najwyższej złożoności. Rozumiecie o co chodzi? Tylko pytanie, jak to zmierzyć? Jak to zmierzyć, jak to zaewidencjonować? Jaką mu nadać początkową wartość? Tutaj jednemu subiektowi i drugiemu. Czy jakie relacje do tego wykorzystać? Bo powiedzieliśmy zdarzenia, relacje zdarzenia. Wiadomo, że przez to, że profesor... Woźniczka, który mówił mi, że też zna smak margaryny, to nie jest tak, że on nie zna smaku margaryny, zna smak margaryny, plus jeszcze ma te kategorie abstrakcyjne w głowie, no dysponuje tą większą wiedzą numenalną. To mogę tylko tak odpowiedzieć, że i to jest, po to jest ta analiza temporalna, ta temporalność, że ta temporalność to jest posuwanie się w głąb czasu, a nie w czasie zegarowym, który tak jakby następuje zdarzenie za zdarzeniem. Nasza cywilizacja, wiedza dyskursywna, którą zgromadziła w głównej mierze dlatego, że sobie zaczęła wyjaśniać co się z czego wzięło, gdzie był jakiś początek, gdzie jest jakiś koniec, do tego zresztą służy nauka, żeby, żeby to wyjaśniać I, i nam to wystarcza, natomiast w tamtych okolicznościach, w tamtych czasach, szczególnie w premodernie nie było to potrzebne. Bo oni już byli zanurzeni w takim świecie sakralnym, że oni już mieli te wyjaśnienia, jak się urodzili, to oni już je mieli i, i, nie, pod, i, i nie zmuszało ich nic do tego, żeby naukowo wyjaśniać, dlaczego pada śnieg albo deszcz, albo z, z góry do, do dołu. Tak już to było wyjaśnione, że tak Bóg chciał i tak było. I być może jeszcze posługiwali się jakąś magią, posługiwali się jakimś właśnie światem wyobrażeń, żeby czy mitów, żeby sobie jeszcze tam tą świadomość społeczną uzupełnić. A tutaj jest zupełnie inna sytuacja. Tu są kategorie, które trzeba za każdym razem porządkować w ciąg pewnej logiki, logosu pewnego, z którego to logosu właściwie już wychodzimy, bo na dzisiaj to takie osoby jak profesor Woźniczka to jest rzadkość. To większość ludzi raczej ma mikroracjonalność to im wystarcza tylko, że się umieją posługiwać pilotem do przełączania kanałów, albo wiedzą co to jest shopping, jak robią zakupy, lub clubing, jeżeli idą się bawić. I to shopping, clubbing, zapping to są współczesne mikroracjonalności, które ludziom wystarczają. Tak, w ramach takiego habitusu, jakby to powiedział takiego znajomienia, zaznajomienia się z tym, że jutro przyjedzie pociąg, autobus i tramwaj o określonej godzinie i to jest dla mnie wiedza, a nie to, że wybuchnie wojna w Iraku, w Iranie, albo nawet tu gdzieś, niedaleko będą się islamiści yy, będą islamiści masakrować niewinnych obywateli. To, to mnie nie interesuje, bo ważne, żeby ten tramwaj przyjechał, bo dzięki temu się dostanę do pracy, a praca jest najważniejsza, bo mogę zarobić pieniądze, bo będę to robił przez 40 lat. To samo, co, co w w danym dniu, w danym tygodniu, miesiącu i tak się to będzie powielało, taka reprodukcja recykling i to tak życie upływa jako takiej mrówki w mrowisku większości ludzi, więc profesor, który jeździ do nas dosyć daleka, bo z Łodzi jest tak zwanym profesorem autostradowym, ale mamy takich wielu pojęcie profesora autostradowego to nie ja wymyśliłem tylko wielki socjolog Zimbardo, bo ten typ profesorów już się pojawił nawet w Ameryce więc skorzystamy z tego i takich właśnie e, podmiotów dobrze, o wyższej, no tak, nam dobrze. potrzeba jak najwięcej. Proszę, ze... Proszę bardzo, kole, koleżanka. Proszę pana, według pana dzieje się źle, prawda? Coś się dzieje. No podoba się panu, co się dzieje Podoba z się. cywilizacją mnie się zawsze podoba, bo jest wyzwanie, dlatego żeby się pojawili bohaterowie. Ale bohaterowie, oni się nie pojawią z tej cywilizacji postmodernej. Oni muszą być bohaterami z przeszłości. Może się pojawi jakiś rycerz z premoderny. Czekamy na, na takie. To znaczy, że coś się dzieje. No co robić? Co robić? Koleżanka wie najlepiej co robić, pamiętam eh, koleżankę jak, eh, jak się zaprezentowała w formie, bym powiedział, eh, atrakcyjno emocjonalno naiwnej i może to jest najlepsza forma, być sobą, być sobą, tak, to to chodzi, żeby być sobą, nie przyjmować żadnych ról, masek, ani takich, które nas tu zmusza do tego sam, sama, prze, sama przemoc oświatowa, to, to, to wychowanie, szkolnictwo, to, to poruszanie się w tym społeczeństwie informacyjnym formatuje człowieka. I ta wielkość i zalew informacjami, to ta manipulacja, propaganda, której jesteśmy tu na każdym kroku świadkami i jakby przedmiotem tego. Bo w ogóle jesteśmy przedmiotem w sensie tym, że nas sprzedają. Nasz mózg sprzedają, nasze myślenie sprzedają. Jedne korporacje sprzedają, drugim korporacjom, i wszystko to chodzi o reklamę, o to, o politykę, o marketing, o to, żeby, żebyśmy głosowali, żeby dalej rządziła ta oligarchia, która rządzi, bo każda demokracja jest pewną oligarchią. Tutaj Arystoteles, który się zastanawiał nad tym, który ustrój jest najlepszy widział mankamenty demokracji już 2000 lat temu i nic się nie zmieniło od tego czasu demokracja jest najgorszym ustrojem ale jak ktoś powiedział, no nie mamy tu zanadrzu lepszego, chyba że, że to będzie monarchia no na to się na razie nie, nie, nie zanosi Panie Pawle, ja już wspominam, oczywiście kwestię tej, tej... Zgody powszechnej na, na ewolucję, ale jeśli chodzi o dyferencjację, którą Pan tutaj y, podniósł, czyli pewną różnicę e, intelektualną, różnicę etyczną pomiędzy grupą ludzi e, zajmujących się filozofią, czy zajmujących się namysłem, a innymi ludźmi, którzy nie zajmują się e, tym tylko jakimiś czynnościami naturalnymi czy, czy byt, bytowymi to przecież ta sytuacja towarzyszy nam od samego początku. Tak samo zdrzemali się filozofowie greccy na tego typu napięcie, na tego typu różnice, niezrozumienie, niezrozumienie mieli w swoich czasach, ale miał Pan tę samą, samą sytuację w Egipcie w i wśród sumerów zawsze była grupa ludzi która y, przenosiła pewną wiedzę, która interesowała się, zapisywała tę wiedzę, y, przekazywała w sposób jawny bądź tajny innym y, osobom, a reszta y, tylko w fragmentaryczny sposób partycypowała, uczestniczyła y, w tej wiedzy. I teraz mamy taką całą sytuację. Nie wydaje mi się, żebyśmy. Pod tym względem dokonali jakiejś zmiany na lepsze albo na gorsze, ale czy przychodzi Panu do głowy inna myśl? Być może w samym założeniu świata, w samej koncepcji świata jest silna tendencja do utrzymywania tego stanu rzeczy. My mamy nie wiedzieć, mamy nie stawiać sobie takich pytań i Absolutnie niedopuszczalna jest sytuacja, żeby 100% ludzi zadawało sobie pytanie, dlaczego nie było mnie wcześniej, a jestem w tej chwili. Co znaczy ta sytuacja ontologiczna, w której się znalazłem? Być może fundamentalnie świat jest tak skonstruowany, żebyśmy nie stawiali sobie tego pytania. I te osoby, które zbyt radykalnie stawiają takie, takie pytanie, są wyciszane, eliminowane, tu już oczywiście no, no, wchodzę we własną hipotezę, ale, ale, ale możemy tę sytuację, którą mamy, wytłumaczyć w inny sposób. Czyli po pierwsze zawsze mieliśmy taką dyferencjację i taką silną różnicę pomiędzy dużą populacją ludzi żyjących z dnia na dzień i bardzo małą grupą ludzi, która stawiała pytania, która znała odpowiedzi, bo ja twierdzę, że znała odpowiedzi i przenosiła te odpowiedzi poprzez pokolenia. Dzięki temu my również na tej korzystamy z części tych odpowiedzi, które zostały przeniesione przez kilka tysięcy lat. Rozumie panie? Pytanie po co? Po co, po, co, po co mamy się w ogóle pytać? Właśnie, bo w, w tym patrzeniu strukturalnym, jeżeli wrócimy do, do tego, co było kiedyś, te społeczeństwa premoderne, pierwotne, one wcale nie były mniej złożone niż współczesne. To już Levi ustalił, że to były też bardzo złożone. Oni rozumieli, ile było trawy, ile było rodzajów lodu i tak dalej, tak śniegu. I tak jak my rozróżniamy rodzaje dzieńców w galerii. Tak oni rozróżniali tamte kategorie. Bardzo złożone życie, bardzo złożone społeczeństwa. Znaczy, I one nie musieli... Znając tak. Znając tak. Znając Czy oni się pytali e, po co? Czy oni, oni musieli mieć taką dyskursywną wiedzę, tak jak my ją teraz tutaj gromadzimy od setek lat, że z takiego zdarzenia wynika takie zdarzenie, a z tego jeszcze inne zdarzenie i dalej nie wiemy, co było pierwszym zdarzeniem. Wie ktoś, to było pierwszym zdarzeniem? I od czego się wszechściał może od wybuchu, a może nie od wybuchu. No, od czego się wziął? Rozszerza się albo się kurczy? Są te mezony, czy zony, czy, czy, czy inne strony, czy nie ma ich? No, nie wiadomo. No, nic nie wiadomo. Jest, jest, ten sam poziom wiedzy fizycznej jak u monistów, tych pierwszych filozofów, którzy sobie wyjaśniali wodą, ogniem, powietrzem w ten sposób. I tak samo dzisiaj to są moniści, ci, co tam wyjaśniają, tylko inne mają pojęcie, ale też tak próbują właśnie coś wyjaśnić i nie wyjaśnią tego. Ale my chcemy to robić, że cywilizacja jest tak posunięta, że nam na tym zależy, żeby mieć taką wiedzę, która by nam wszystko wyjaśniła. Tylko po co, pytam się, po co mieć tą wiedzę? Oni tam tej wiedzy nie mieli, bo tam wiedzą już było to, że była ta społeczeństwo w, zanurzone w tym ciele religijnym, w tym sakralnym ciele, magicznym nawet na początku. I to im wszystko wyjaśniało. Tam nawet człowiek nie miał swojej indywidualności tych pierwszych, prymitywnych społeczeństwa. No i taka książka Do Kamo, Melissa Allengarta, czyli mówi, kim ty jesteś? No jestem Do Kamo i oni też są Do Kamo i wszyscy jesteśmy Do Kamo, prawda? Czyli to jakby człowiek się realizował tożsamościowo w relacji z innymi osobami, sam nie miał swojej podmiotowości i było mu bardzo dobrze, bo on żył zawsze, on był nieśmiertelny. Jak umierał, to jego funkcje przejmowały jego dzieci i dalej on żył w wspomnieniach tych tych osób. A co mamy dzisiaj? No mamy dzisiaj społeczeństwo, no wiemy jakie. No to jest mru, mrowisko. Mrowisko. Aleksander Zinowiew, już nieżyjący. Też filozof rosyjski znany z, z tego, że wprowadził pojęcie homo sovieticus, Logik, on jeszcze był logikiem. To właśnie też mówił o, o mrowisku. O, o właśnie, że człowiek żyje w mrowisku. Że jest takim człowiekiem mrówką, ogólnie mówiąc. E już nie ma homo ale pojawił się nowy człowiek, człowiek mrówka. I my jesteśmy takimi ludźmi mrówkami w cywilizacji. Czy nam się żyje lepiej? Wątpię. Wątpię, żeby się żyło nawet ci, którzy są na samej górze. Którzy są tą super elitą polityczną albo finansową i mogą mieć wszystko. Mogą, ale jednocześnie w dwóch samolotach nie będą lecieć. W dwóch łóżkach nie będą jednocześnie leżeć. Prawda? Chociaż mogą mieć wiele bogactw i, i zasobów nimi dysponować. I nie są w stanie sobie tak świata ułożyć, żeby się nie starzeć. Nie są w stanie. I kiedyś umrą. Więc głównym takim motywem to jest to walka ze śmiercią, jako walka z czasem. Współcześnie inne są formy, kiedyś były inne. I kiedyś na samym początku to w ogóle jakby człowiek się nie liczył, bo to jakby się rodził, to już był zmarły. Także to czy był zmarły, czy się rodził, to było to samo. Bo w tej przestrzeni wyobraźni, w tej przestrzeni pierwszej mitologicznej, to czy pójdę w lewo przeżyję, pójdę w prawo po prostu zginę a my to będziemy się zastanawiać do samego końca, czy w lewo, czy w prawo będziemy mieć dużo przewodników będziemy mieli tutaj piloty, będziemy mieli mapy satelitarne i tak dalej i dalej nie wiemy, w którą stronę mamy iść a oni widzieli prawda? i sobie świetnie radzili, żyjąc zgodnie z naturą właśnie dlatego mówię, że po co może żeśmy już za bardzo się ztechnicyzowali, ogólnie mówiąc i to to jest już jakby koniec w pewnym sensie albo jesteśmy na początku końca bo też trudno powiedzieć, czy to jest koniec, ale można powiedzieć, że to jest początek jakiegoś końca. Czyli coś się już rzeczywiście zamknęło, domknęło, a teraz jest jakiś początek końca. Jak to będzie wyglądać? No można użyć właśnie tej wiedzy strukturalnej, żeby zobaczyć, jak to będzie wyglądać. Czy się pozabijamy, czy będziemy dalej iść w kierunku społeczeństwa informacyjnego, tego typu pierwszego, takiego powiedzmy sobie masowego, yy, gdzie jest pewien nadzór, trzeba powiedzieć. Jest rozrywka z jednej strony, rozrywka olbrzymia, bo każdy się może podłączyć do sieci i jest wtedy online rozrywkowy, ale w tym samym czasie pięć kamer go obserwuje i może nawet jego własna kamera z jego własnego laptopa go obserwuje. Może też tak być. I mikrofon go też rejestruje, co on tam robi. Albo pójdziemy w kierunku takiego kolektywnego, co już nawet kiedyś się myślało, o tym nose. Nose, taki właśnie kolektywny rozum, intelekt. On może tej ludzkości pomoże. Yy, zobaczymy. Jestem ciekaw, bo już też jestem zainteresowany tym, żeby, żeby do, do. ale jest Że na początku końca. Nie, żeby, żeby zobaczyć, żeby, żeby zobaczyć, jak to będzie. To od nas zależy, od naszego wykształcenia, okay. też od przekonania, od tego, jak będziemy współpracować ze sobą. I ja mówię tu w naszym społeczeństwie też międzynarodowo. Międzynarodowo też tak mówię, bo politycy politykami, ale my też jako ludzie. Możemy się porozumiewać, mamy do tego odpowiednie tutaj nośniki i ja się porozumiewam. Na razie się z Duginem nie porozumiem, bo z nim jest niebezpiecznie się porozumiewać. Wszyscy, którzy się niektórzy porozumiewali w Polsce z Duginem, mają do tej pory problemy. Niektórzy nawet siedzą. W więzieniu był taki poseł, który się z nim porozumiewał i, i ten, no, nie chcą mu uwierzyć, że on to robił bezinteresownie. Jeśli pozwolisz, to jeszcze kres tak utnę, bo wyczerpująco do tego, że tam jeszcze Michał ma pytanie i będziemy zmierzać. Bardzo proszę. Nie, nie, ale się zgłaszałeś, ale... O, proszę, dobrze, czekaj. No, o, o, To nie był Michał referat, to takie wprowadzenie no, tylko. Ja, ja chciałem tylko jedno, jedno, na jedną rzecz zwrócić uwagę. Ja generalnie bardzo serdecznie zachęcam do zapoznania się z Filozofią Rosyjską. Ja gdzieś parę lat temu się trochę zacząłem, mówię o tym, nie jestem żadnym wielkim specem od tego, ale trochę mi się udało i, i, i myśli religijnej i filozoficznej Wschodu poczytać, znaczy tego, tego Wschodu Rosyjskiego. Jeśli komuś na przykład filozofia Dalekiego Wschodu wydaje się zbytnio odjechana, a jednocześnie szuka czegoś troszkę głębszego, bo ja też miałem wrażenie w tym momencie, że po prostu filozofia zachodnia gdzieś się zaczęła wypalać, zaczęła się po prostu zapętlać sama w sobie. Jeżeli tak nie bardzo, nie bardzo jakiś taki, taki rzeczywiście filozoficzny ogień gdzieś się pojawia, to mam, to mam wrażenie, że w tych rosyjskiej coś ciekawego można znaleźć. To nie jest odjechany Daleki Wschód od razu bardzo mistyczny. Ale to nie jest jednocześnie też takie, takie czysto um, racjonalno techniczne, um, czy, czy, um, czy myślenie zachodnie, w sensie takiego rozumu instrumentalnego, proszę, tak? jakichś partykularnych problemów rozstrzygania jakichś bardzo szczegółowych kwestii, bez, no, bez, bez pewnej całościowej wizji. Mało tego, mam wrażenie, że jak nie, w nie, nie, filozofii rosyjskiej został zachowane tutaj, prawdę łącząc to, co, co Paweł powiedział, to, co, e, co Pan e, nas zwrócił uwagę. E, Rosjanie by, e, mają cały czas e, wyczucie jednego fundamentalnego problemu filozoficznego. Dla nich podstawowym cały czas problemem filozoficznym jest problem absolutu. Znaczy nie postawienie na gruncie filozoficznym problemu absolutu jest właściwie mówieniem jest biciem pijanym, to znaczy jest niedotykaniem tego, co, co jest fundamentalne i ostateczne. Jak się nie, tego nie stawia, to można oczywiście z wielu różnych rzeczach dyskutować, ale to jest trochę takie jak w, w To, że oczywiście to się w myśleniu rosyjskim znacznie mierze dokonuje w macie yy, religijnym Prawosławia, yy, to jest jedna rzecz, ale to wcale nie oznacza, że to jest głównie jak, yy, jak ortodoksyjne myślenie. Prawosławie w sensie myślowym jest jednak dosyć szerokie tamta ta myśl jest arcypojemna. Ja na bardzo serdecznie zachęcam chociażby do sięgnięcia do myśli ojca e, filozofii rosyjskiej, Włodzimierza Sołomiowa. Fantastyczny, fantastyczny myśliciel, łączący bardzo wysoką mistykę z bardzo e, konkretną nauką w sensie science, e, z elementami gnozy bardzo ciekawej, tak współczesnej. E, na, naprawdę bardzo ciekawa, bardzo ciekawa myśl. Tego chyba, nie wiem czy gdziekolwiek na, na zajęciach, nie wiem, w ogóle jak, jakieś elementy myśli rosyjskiej się, się pojawiają się. Znaczy, pojawiają się w postaci na filmu, który generalnie jest, jest niemiecki, a nie rosyjski. Nie? Ale... No tak, no, ale no właśnie, czyli generalnie tego nie ma. Generalnie tego nie ma, a w moim przekonaniu to jest naprawdę, na, naprawdę, ciekawe, naprawdę ciekawe myślenie. I ostatnią rzecz, którą chciałem powiedzieć, to panu na to z zwracałeś uwagi. To jest też alternatywne spojrzenie na pewne procesy kulturowe, które się w tej chwili dokonują. Rosjanie, mają super, Rosjanie to jest takie, takie dziwne miejsce, to niby to jest Europa, niby to jest Azja, ale to właściwie nie jest ani jedno, ani drugie. Oni patrzą na pewne procesy cywilizacyjne i kulturowe, które się dzieją w bardzo, ale to bardzo specyficzny sposób. Myślę, że to jest ciekawy głos, także w takich dyskusji w tej chwili w kwestiach polityki. Nam się na przykład bardzo ciekawe numery pojawiają łączenia, łączenia pewnych sfer mistycznych i politycznych. Nam się to wydaje trochę dziwne, co ma wspólnego mistyka z polityką. A tu się nagle okazuje, że może mieć bardzo dużo. Jest taki mesjanizm nawet rosyjskim. Ewidentnie. Cały słowianofilizm, mesjanizm właśnie rosyjski i tak dalej i tak dalej jest cała masa naprawdę archi-ciekawych arcy ciekawych koncepcji. Ja, ja do tego zachęcam, bo mówię, tego nie mamy generalnie, bardzo fajnie powiem, że to by się to udało, to by się udało to, to gdzieś, gdzieś tam pomalić i, i trochę, trochę tego... No, z, z, zachęcam, zachęcam do tego, żeby nie dać się tak manipulować, w sensie, że jeżeli rosyjski, to zawsze musi być jakiś dla nas, czy w ogóle dla filozofii, no negatywny wkład nawet współczesnej filozofii rosyjskiej i nawet u tych, którzy mają jedną twarz, tak jak Dugin takiego nazwijmy to Rasputina czy, czy Heideggera faszysty geofaszysty prawda, da się znaleźć myśli które on stosuje także konsekwentnie i szczerze wokół swojego, względem swojego systemu politycznego który też ocenia negatywnie, ogólnie mówiąc, i czekał przecież tyle lat na kogoś takiego jak Putin, być może, że to nie jest jego wzór bohatera. Nie wiem, na dzisiaj, ale no nie ma nikogo innego, bo ci, którzy byli wcześniej przed nim, typu Jelcyn, czy nawet ten Primakow, no nie byli szanowani na Zachodzie. Pamiętamy rok 99, to był, nikt tego jakby nie zwraca uwagi na to, ale samolot, z premierem Ewgenijem Prymakowym leciał do Nowego Jorku i on zawrócił na, w połowie nad Atlantykiem. Dlaczego? Bo Amerykanie zaczęli bombardować Belgrad. My zapomnieliśmy o tym, ale wrócił do Rosji, przestał być premierem. Rok później Rosjanie wybrali kogoś z tych mechanizmów władzy, KGB i tak dalej, który zaprowadzi porządek. Tam u nich i w świecie. No nie może być tak, że Amerykanie sobie bombardują w Europie Belgrad. Tam zginęło ponad 2,5 tysiąca ludzi. A przecież to była Serbia. Wiemy, że I wojna światowa właśnie wybuchła o takie zdarzenie, Staraj. można powiedzieć, w Sarajowie, prawda? A tutaj było bombardowanie no, i nie jedna osoba, nie jeden, tak, jak to Szwajk mówił, że to był gruby arcyksiąże i łatwiej było do niego trafić, prawda, z pistoletu, z rewolweru. No, ale a tutaj zginęło 2,5 tysiąca ludzi, więc Rosjanie musieli jakoś zareagować i wybór Putina to była ich reakcja. Na, na to co się stało i od tego momentu już świat zaczął ich w tym rozumieniu szanować nie? więc to trzeba rozumieć że to jest, nie jest to taka naiwna propaganda jaką się nam serwuje ten jest dobry, tamten jest zły Putin jest bohaterem tak samo jak każdy z nas może być bohaterem pre, postmoderny czyli tak zwanym trickstar jest też pojęcie z gatunku z socjologii wyobraźni trickstar Taki Clint Eastwood, nie chodzący tylko w białym kapeluszu, ale robiącym dobre i złe rzeczy. Oszukującym czasami, jeżeli trzeba. Więc w takim świecie żyjemy, w świecie graczy. I Sami powoli się stajemy graczami. Dziękujemy bardzo. Pawle. jeszcze pytania? Nie, nie słyszę. Daję tego